ostrzec przed Noltem on nie przebiera w środkach złożył już do ober ostu podanie o przyznanie mu saldu Giszek które uważa już za swoje der schweinehund dołoży wszelkich starań aby cię zmusić do opuszczenia saldu Giszek lepiej abyś był uprzedzony i zawczasu złożył również podanie o przywrócenie ci własności Milczałem. Akurat wchodziliśmy na dróżkę prowadzącą do najładniejszego rewiru leśnego w Jasanach, przeciętego głębokim wąwozem. Środkiem płynął strumyk wśród zielonych brzegów porosłych gęstą, ciemnozieloną trawą. W tym to wąwozie, jako uczniak, zabiłem pierwszego lisa. Zapytywano mnie ze sztabu o ciebie. Wiem od nich, że porzuciłeś służbę rosyjską i że widziano Cię w mundurze angielskim. Wojna jest wojną. Nie pytam Cię, jakie były tam Twoje funkcje i co tam robiłeś. Teraz dzięki bolszewikom jest zawarty pokój. Długo myślałem, jak Ci poradzić i doszedłem do przekonania, że z Twojej strony najlepiej będzie nie ukrywać Twojej służby u Anglików, a przeciwnie, bagatelizować i głośno o tym mówić, i to wobec wszystkich oficerów Waszego kraj Krajsamtu. To wytrąci nol temu argumenty, by przedstawić się jako agenta wywiadu angielskiego. Masz szczęście, że nie jesteś posądzony o współpracę z Francuzami. Wtedy nic nie można było być i pomóc, ale względem Anglików Prostacy mają respekt. Mimo ich sloganu, God strafe England. Boże, ukaż Anglię. Uśmiechnął się. Mam nadzieję, że cała akcja Noltego spali na pana wcale. Wojna jest wojną i za nic teraz ręczyć nie można. Milczałem nadal, patrząc w dół wąwozu, a on jakby dotknięty moim milczeniem zaczął się usprawiedliwać. To Anglia swoją ekspansją sprowokowała wojnę. Dała przykład imperializmu, na który poszliśmy. Boję się jednak... Że niezależnie od zwycięstwa nasz świat się skończy, a na arenę wejdą tacy nolte o swoich chudych, przechwyconych fon, tak jak i u was wychodzą z gnojówek carskiej Rosinowi panowie. Są od nas silniejsi bezwzględnością i brakiem skrupułów. Hindenburg czy Ludendorf, mimo tytułów, to też pruska hołota mająca nic wspólnego z rycerstwem. Ich sukcesy oparte są nie na strategicznym geniuszu, lecz na eksploatowaniu zła. To ich był pomysł zaszczepienia wam bolszewizmu. Chyba nie masz złudzeń, że relucja bolszewicka to niemieckie pieniądze, żydowski intelekt i rosyjska głopota. Przepraszam ciebie, ale pamiętam, że czujesz się Polakiem. Zaczął mówić głośno i chaotycznie. Chyba się denerwował. Boję się, że te bakterie przeznaczone dla was zarażą i nas. Będziemy mieć nowych panów, którzy przełapawszy bogactwa będą nie tylko czuli się nam równi, ale będą pretendowali do kontynuacji naszych zasług i tradycji. Myślę, że was również spotka zasłużona kara, powiedziałem z gniewem za to, że bolszewizmem zniszczyli się kraj, który dla was Niemców był zawsze gościnny i przyjazny, i w którym to wy, Niemcy, zajmowaliście uprzywilejowaną pozycję. Wydawał się jednak nie słuchać, tylko zamyślony spytał jakby sam siebie, czy warto będzie żyć w takiej farsie, gdzie Hamsy klowni będą próbowali grywać nasze roli? Womny uwag Kempisa napisałem umotywowane podanie o zwrot majątków i wysłałem je do Wilna na ręce Oberbefeilshaber Ost. Błogosławiłem Kempisa, bo po otwartej rozmowie w kasynie oficerskim o mojej służbie w angielskiej misji wojskowej oficerowie Krajsamtu odnosili się do mnie nad wyraz uprzejmie. Od oficera gospodarczego Wydzierżawiłem parę dziesięcin ziemi w naszym polwarku w powierzyńcu. Za drogie pieniądze byłem żyta siewnego, a syn mojej chrzestnej uprawił mi ten kawałek gruntu. Miałem iluzję, że zacząłem gospodarzyć. Któregoś dnia otrzymałem list od mojego szwagra Piotra Wańkowicza, w którym pisał, że udało mu się wysłać do Helsingforsu doktora i pod jego opieką przewieźć Julię do Mińska. Ulokował ją w tamtejszej klinice. Biedna Julia. Przy tych wszystkich zmianach coraz mniej poświęcałem jej myśli. Piotr prosił mnie w imieniu teściowej, abym koniecznie przyjechał do Mińska. W kopercie znalazłem zezwolenie własnie mieckich w Mińsku na mój przyjazd. Pozostało mi tylko otrzymać przepustkę z Krajs-Amtu. Nolte po mojej wizycie w Jasanach nie próbował już robić mi żadnych trudności. Bałem się jednak tego wyjazdu. Bałem się spotkania z Julią. Postanowiłem więc odbyć pielgrzymkę i pójść do Łabonar na piechotę, by uścić święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które w parafii łabonarskiej obchodzono 8 września i prosić Najświętszą Panią o opiekę i poprawę zdrowia Julii. Ranek wstał cichy, słoneczny, zaczynało się babie lato. Wyszedłem z domu wcześnie. Leśnik Jachimowicz przeprawił mnie czułnem na drugi brzeg Jesjaty. Zagłębiłem się w las, który ciągnął się aż do samych Łabonar. Po drodze spotykałem znajomych gospodarzy z rodzinami. Witali się ze mną serdecznie. Wot do czego przyszło, żeby syłgudyski pan piechoto szedł do kościoła. Musi ofiarowawszy się. Zagadywali wesoło. Dziewczęta były ustrojone odświętnie w samodziałowe, barwne spodniczki, białe bluzki z błów rękawami i sznury korali na szyi. Chłopcy w samodziałowych, inni w fabrycznych kurtkach i domowej roboty spodniach, zasuniętej za cholewy długich, dobrze doczyszczonych butów. Ludzi zebrało się sporo, ale nie był to już ten dawniejszy odpust, zwany Łabona Rynie, kiedy ludzie ściągali z dalekich parafii gdzieś spod Malat, Uciany, Tawrogin, Sugin, Łyngmian, Kukuciszek, a nawet aż spod Giedrojdź i Owanty. Mało też było koni, większość przyszła tak jak ja na piechotę. Chciałem się dostać do ławki kolatorskiej, ale znalazłem ją zajętą przez jakieś obce, nieznane mi towarzystwo. Zwykle solenne nabożeństwo celebrowało kilku księży. Tym razem był tylko proboszcz, którego nie znałem i jakiś młody kleryk, który mu asystował. Po skończonym nawożeństwie zaszedłem na plebanie, aby poznać się z nowym proboszczem. Na plebanii zastałem już towarzystwo z ławki kolatorskiej, kilka rozbrykanych panienek, flirtujących z aspirantem z kraj z amtu i jakichś paru panów. Stałem na uboczu, nie biorąc udziału w ogólnej rozmowie. Nadszedł wreszcie ksiądz proboszcz, któremu przedstawiłem się jako kulator łabonar, chociaż za naszą parafię uważaliśmy kukuciszki, do których dojazd był łatwiejszy. Nie trzeba było przeprawiać się promem przez jesiata, ani cząść się po korzeniach traktu leśnego, nadwyrężając resory powozu. Nowy proboszcz należał do młodego pokolenia księży litwomanów. Rozmawiałem z nim po litewsku. Oczywiście wiedział o nas, o moim ojcu i o mnie i bardzo gościnie zapraszał na obiad. Przy okazji przedstawił mnie nowym przybyszom jako kolatora. Przyjęli to dość obojętnie. Okazało się, że uciekli z Rosji od bolszewików i pod takim czy innym pretekstem osiedlili się po okolicznych folwarkach u swoich dalekich krewnych. Nie rozumieli, co to jest kolator. Nie słyszeli nigdy o nas, A saldu giszki uważali za krajsamt, z którym trzeba było mieć jak najlepsze stosunki. Odcinek czterdziesty pierwszy Poczułem się więc w mojej parafii równie obco, jak w syłgu dyszkach. Ośrodkiem zainteresowania był jedynie niemiecki aspirant na oficera z krajsamtu, którego usadzono na honorowym miejscu obok proboszcza. Nie odpowiadała mi taka atmosfera. Wykręciłem się więc od obiadu, przepraszając proboszcza, że oczekuję gości w sylgudyszkach. — Panie baronie! — zawołał aspirant. — Niech pan zostanie. To pana podwiozę z powrotem. Aspirant przyjechał bryczką polową, linijką mego ojca, którą on zwykł był objeżdżać wolwarki. Wolałem więc wrócić do domu. Na piechotę. Podróż z Wilna do Mińska trwała dość długo. Parę godzin trzeba było czekać na stacji w Młodecznie. Stację zastałem zatłoczoną podróżnymi, którzy wysiedli z pociągu jadącego od strony Połocka i czekali na pociąg idący do Wilna. Wśród pasażerów Ujrzałem hrabiego Józefa Zabiełłę z Białego w powiecie lepelskim, który z rodziną siedział na stosie kufrów i tłumoków. — Co się stało? — spytałem. — Niemcy uprzedzili nas, że opuszczają nasze strony i przekazują całą administrację bolszewikom. — Odparo Zabiełło. — Niepodobna! — zawołałem. — Niestety tak jest. Byłem wyznaczony przez Niemców na sędziego w powiecie lepelskim. — Niemcy więc niejako urzędowo dali mi o tym znać, bym miał czas zapakować rzeczy i w porę wyjechać. — A co z Władysiem, pańskim bratem? — spytałem. — Władys zapewne dzisiaj wyjeżdża z Orzechowna. Z nim wyjeżdżają Hrechorowicze i sielawianki A co z Kazimierzem, sielawą i jego rodziną? — pytałem dalej. — To pan nic nie wie? — zapytał za biełbo. Kazimierz Sielawo i Antoś, jego syn, zostali zamordowani przez bolszewików zaraz po wybuchu rewolucji, zanim Niemcy weszli. O, nie miałem. A Wołodkiewiczowie? Pytałem. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Przez długi już czas nie miałem od nich żadnej wiadomości. Pożegnałem się za Białami i z uczuciem niepokoju siadłem do mojego pociągu, który ruszył w stronę Mińska. Czyżby rzeczywiście z Niemcami było tak źle? Miałem mieszane uczucia. Jednakże my wszyscy na Litwie i Białorusi wolelibyśmy mieć nad sobą każde rządy, byle nie bolszewickie. Pogrążony w niewesołych myślach, patrzyłem przez okno na przesuwający się krajobraz z tak znanymi z okresu narzeczeńskich wizyt u Julii. Przyjechaliśmy Olechnowicze, Zasław, Ratomkę, I w końcu pociąg stanął na dworcu w Mińsku. Dworzec był również przepełniony podróżnymi czekającymi na pociąg do Brześcia. Z trudem zdobyłem dorożkę i pojechałem wprost do mieszkania mojej teściowej w domu Wołowicza przy ulicy Zacharżewskiej. Z bijącym sercem biegłem po schodach na pierwsze piętro. Na progu czekała już na mnie moja szwagierka, Marynia Derna-Ułowiczowa. Jak to dobrze, żeś już przyjechał. Zawołała, ściskając mnie serdecznie. Przed pokoju zastałem już moją teściową. Ona zawsze taka sztywna i opanowana, witała mnie prawie ze łzami. Chciałem już na wstępie spytać się o Julię, ale pytanie to zastygło mi na ustach. — Czeka na ciebie pokój — powiedziała teściowa, jakby bronią cię przed tym tematem, oporząc się po drodze i chodź zaraz na kolację. Marynia podprowadziła mnie do przeznaczonego dla mnie pokoju. — Czuję, jak się niepokoisz o Julię — powiedziała do mnie na stronie. — Bola ostrzec ostrzec zawczasu, że stan jej jest bez zmian. Spojrzała na mnie uważnie. — Lepiej, abyś nie robił sobie iluzji. Oboje z mamą i z doktorem uradziliśmy, że nie jest skazane dla Julii, jak również dla ciebie — abyś się z nią widział. Obawiam się, że nie poznałaby cię, a nawet gdyby poznała, to stan jej mógłby się jeszcze pogorszyć. Jadąc do Mińska, robiłem sobie pewne nadzieje, że może w otoczeniu rodziny stan Julii ulegnie poprawie. Teraz ta wiadomość, jaką mi zakomunikowała, była dla mnie nowym ciosem. Musiałem zmienić się na twarzy, bo Marynia wzięła mnie pod rękę, Zaprowadziła do kredensu i nalała szklankę z tarki. — Wypij to — rzekła. — Trzymaj się dzielnie i nie rozmawiaj o Julii z mamą. Dla niej zbyt ciężko o niej mówić. To dla niej straszny cios. — A gdzie jest Julia? — spytałem. — Julia jest w klinice pod dobrą opieką. Odwiedzam ją prawie codziennie, ale stanowczo proszę cię, abyś nie nalegał, by się z nią zobaczyć. Przeszliśmy do salonu. Odpowiadałem teściowej dość chaotycznie na jej pytania dotyczące ostatnich dwóch czy trzech lat mojego życia. Myślałem o Julii. Widziałem ją w swojej wyobraźni, jak jechaliśmy konno do majątku Moniuszków. Odczuwałem niepokój, jaki jej się wtedy udzielił. I moje do niej uczucie. Służący zaanonsował, że podano do stołu. Po skończonym obiedzie wyszliśmy z Marynią na miasto. Chciałam odwiedzić wuja Ignacego Witkiewicza. Zaszliśmy tam razem. Po drodze Marynia opowiadała mi o polskim pierwszym korpusie, który po wybuchu rewolucji roztoczył niejako opiekę nad mieszczyzną. Dowiedziałam się od niej o śmierci Marysia Wańkowicza, który padł od kuli bolszewickiej, o zniknięciu Bronka Romera i Augusta Starzeńskiego. Marynia opowiadała mi również o zajęciu Mińska przez Niemców. Po rozwiązaniu pierwszego korpusu wszystko wisiało na włosku. Mówiła, strasznie o tym myśleć, ale gdyby nie Niemcy, to kto wie, czy zastałbyś nas żywych. Biedny wuj, Ignacy Witkiewicz ode mnie dopiero dowiedział się o śmierci moich rodziców. Z całego rodzeństwa był on najbardziej przywiązany do mojej matki. Wyczułam, że jej śmierć była dla niego dużym ciosem. Nie miła jest rola zwiasstu nazwych wiadomości. Po kolacji Marynia zwróciła się do mnie z prośbą. Muszę... Póki czas jechać do Chorodyszcza, by zabrać, co się da, póki chłopi nie porozkradają reszty i zrobić. Jaki taki porządek? — powiedziała. W Dukorze stał przez kilka miesięcy szwadron Ułanów. Dzięki temu nasze dwory jakoś ocalały. Niemcy, zajmując okolice, prędko zrobili porządek z rozwiedrzonym chłopstwem, ale otrzymałam wiadomość, że agitatorzy znowuż pojawili się w sąsiedniej wsi i chłopi coraz bezkarniej zaczynają wycinać nam las, a nawet zaglądać do dworu. — Czy pojedziesz ze mną? — Na zajucz wstaliśmy o świcie i po wczesnym śniadaniu ruszyliśmy w drogę. Do Chorodyszcza mieliśmy siedem mil. Powodziła Marynia czurką niesprzężonych koni. Dzień zapowiadał się ładny, jesienny, powietrze było czyste, ani jedna chmurka nie zamąciła delikatnego błękitu nieba. Gdyby nie nasze myśli, to czułbym się, jakby udając się w gościnę do sąsiedniego dworu, co tak lubiłem. Poranek był chłodny, łąki i pola oziminy były białe od przymrozku. Okolice, które przejeżdżaliśmy, były ciche. Roboty w polu zakończone. Jechaliśmy szerokim traktem prowadzącym na Trościeniec z Miłowicze do Ichumenia. W Miłowiczach skręciliśmy na drogę prowadzącą do Chorodyszcza. Wsie były jak wymarłe. Ludzie chowali się po chatach. Chłopi, których spotykaliśmy po drodze, patrzyli z podełwa na naszą czurkę koni i mijali nas milcząc. Byli to jakże inni chłopie od naszych katolickich Litwinów, ludzie wrodzy, przyczajeni, gotowi do skoku. Wyczuwałem, że tylko dzięki żelaznej niemieckiej dyscyplinie trzymano ich jak psy na uwięzi przed krwawym skokiem. Ale co będzie potem? W Smiłowiczach minęliśmy posterunek niemiecki. Żandarm zapewne poznał Marynię, bo grzesznie nam zasalutował. — Co w Chrodyszczu? — spytała po niemiecku Marynia. — Do tej pory wszystko w porządku — odrzekł. — Jest nas jednak mało i nie możemy wyłapać wszystkich agitatorów. Na razie siedzą jak pod ziemią, ale wierzyć nie można. Przy pierwszej sposobności rzucą się na dwory, aby grabić, zabijać i palić. — To nie lud, To stado dzikich zwierząt — rzekł z pogardą w głosie. Podjeżdżaliśmy do wsi Turec, sąsiadującej z Chorodyszczem. Na ściernisku pasły się stada bydła. Gromadka dzieci i pastuchów stała obok drogi w milczeniu. — Jak się masz, Iwan? — zawołała Marnia do jednego z nich. Był to rudy podrostek, stał niemo, patrząc na nas z nienawiścią. — Trzy lata uczyłam go pisania i czytania — powiedziała do mnie Marynia. Ledwie minęliśmy te gromady dzieci, gdy kilka kamieni uderzyło po bryczce i po koniach. Przestraszone konie rzuciły się w bok. Z tyłu usłyszeliśmy bezmyślne, okrutne w swojej głupocie śmiechy. — Żeby ich cholera! — nie wytrzymała Marynia. Ich matki całowały mnie po rękach, gadając, jaka jestem dobra, że uczę ich dzieci. — Tępe dzieci, możesz mi wierzyć. Po nauce karmiliśmy je w czeladni chorodyskiej Do jedzenia pędziły łasząc się przy milni, teraz rzucają kamieniami przeklęte szczynięta? Wjechaliśmy w opłotki wiejskie. Przy jednej z chat stał wysoki, barczysty chłop. Nie zdjął czapki, tylko ponuro patrzył na nas. To przedstawiciel komitetu wiejskiego. Nazywa się Piotr Hawryluk. Po pożarze swojej chaty przed wojną to bez czapki i na kolanach prosił, byśmy mu podarowali drzewo na budulec. Mama podarowała mu nie tylko materiał na budowę, ale i jedną krowę. A teraz znać nas nie chce. Objaśniła mi Marynia, a po chwili dodała, wiesz, staram się nie mieć do nich nienawiści. Zastanawiając się, jakimi bylibyśmy my... Gdybyśmy od dzieciństwa słyszeli podjudzanie popów przeciwko dworowi, gdybyśmy byli prawosławni i wyrośli w ich atmosferze, w ich warunkach, czy sądzisz, że bylibyśmy od nich lepsi? Wjechaliśmy w Aleję Brzozową prowadzącą do dworu. Na nasze spotkanie wybiegła ochmistrzyni i służący. Obiad przygotowany czekaliśmy na jaśnie państwa już od rana. Wołała och mistrzyni, a potem przejęta dzieliła się wiadomościami. U nas tymczasem jeszcze dworu nie ruszają, tylko całe chłopskie bydło pasie się na dworskich łąkach nad świsłoczą, ale leśnicy nie mogą się opędzić, tak chłopi z Turca drzewo rąbią. Byli tu niedawno Niemcy, to ich porządnie na hajami przeczepali, a jednego zakuli w kajdanki i odesłali do Turmy, do ich umenia, Ale to nic nie pomogło. Dwa dni był spokój, a teraz znowu wszystko po dawnemu. Ledwo siedliśmy do stołu, gdy przybiegł zdyszany pan Karpowicz, rządca Chorodyski. — Przepraszam, że nie spotkałem państwa — sumitował się. — Dopiero teraz wróciłem z objazdu. Już nie wiem, co dalej robić. Stada chłopskiego bydła wypasają nam oziminy, pasą na pańskich łąkach. Najlepsze łąki zdeptane na czarno. A w lesie chłopi w biały dzień spuszczają najlepsze sosny. Mnie już kilka razy grozili śmiercią. Ja bez rewolweru nie ruszam się z domu. Ciągle mnie przysyłają różne nakazy związkowego komitetu, by dostarczyć im to zboże, to ziemniaki, to drzewo. Gdyby nie moja trzydziestoletnia służba u państwa, to bym rzucił wszystko i dawno wyjechał – mówił z przejęciem, mrużąc oczy. Niemców jest tutaj mało. Od chorody do Mińska, tylko jeden posterunek żandarmerii. Wojska nie ma. I to jeszcze dziw, że chłopi nie rzucili się na dwór, ale oni boją się Niemców, bo za każde nieposłuszeństwo Niemcy strzelają ich jak psów. Ale cóż, nie mają Niemcy dostatecznej siły i przez palce patrzą na te ich wioskowe komitety. Wyszliśmy z Marynią w towarzystwie rządcy na podwórze folwarczne. Zajrzeliśmy do obór, do stajni, gdzie z sześćdziesięciu koni fornalskich pozostała zaledwie czwarta część. Mieliśmy już wracać do domu, gdy drogę zastąpił nam jakiś chłop. Był to chawryluk. Nawet nie raczył zdjąć czapki. — Najprzód? przywitajcie się po ludzku, rzekła spokojnie Marynia, a potem powiedzcie, w jakim interesie przyszliście. Chłopnie chętnie dotknął ręką brudnego daszka. Ja od cielskiego rzekł po rosyjsku. Zapewne służył w wojsku i uważał, że urzędowo trzeba mówić w tym języku. Mów się po naszemu, rozkazała Marynia. Ja po rosyjsku nie mówię. Chłop zwrócił na to uwagi i w dalszym ciągu mówił po rosyjsku z sołdackim akcentem, używając nachwytanych gdzieś sloganów. Sjelski kamitiet trebuje dostawki Dierewa dla Sjela. Kamitiet obliczył. Dwieście sążeń wypada od dworu. Trzysta podów żyta do Dierewiańskowo-zapasnowo magazyna. Kamitiet trebuje... — Sztoby wy zwolnili waszeło uprawlajuszczeło. On z jej czas nienóżny, bo kamitiet wazmiet swoje ruki uprawlenie imieniem. — Ja nic z tego, co mówicie, nie rozumiem — rzekła Marynia. — Gadajcie po ludzku. — On pierwiediet — rzekł Havryluk, wskazując na mnie. Czułem, że zaczynam tracić panowanie nad sobą. Przypomniałem sobie Petersburg bolszewików, ich mordy i zbrodnie. Podszedłem do chłopa, złapałem go za koszulę, czułem brud jego niemytego ciała. — Ja ciebie nie żaden pierwotczyk. Poniał? Pchnąłem go, aż się zatoczył. — Tak toczno! — odrzekł, garbiąc się pokornie. Przetłumaczyłem Maryi jego żądania. Dobrze, odrzekła spokojnie, ale ja nie mam prawa nic robić bez zezwolenia władz miejskich. Jutro wracam do Mińska i przedłożę wasze życzenia. A teraz możecie iść i zostawcie mnie w spokoju. Chłopnie ruszał się jednak z miejsca. Czego wam jeszcze potrzeba? spytała Marynia. Jeszcze na Szczotchnawu uprawia już szarowo. — Rzekł. — A i mnie, jako prysje datioru, direwiańskowo kamitieta, coś by się należało. Ja ciągle bronię dworu. Inaczej by tu wszystko porozkradali. — Dobrze. Przyjdźcie jutro do rządcy, to dostaniecie. Ale żebym więcej o rządcy nic nie słyszała. — On u nas służy. — Rzekła Maryja i wskazując na mnie dodała. — A jak dalej będzie takie złodziejstwo, to pamiętajcie że może zajrzeć do was karny oddział. Mój szwagier nie bardzo narod lubi i ma długie ręce. On będzie teraz zarządzał majątkiem. Chłop z nieufnością rzucił na mnie okiem. Słuchajcie, rzekłem spokojniej, opanowawszy wściekłość. Jutro dostaniecie, co się wam należy. Jeżeli wszystko będzie w porządku to dostaniecie nawet nagrodę, ale jeżeli zaczniecie tutaj gospodarzyć jak dotychczas, to każe was pierwszego powiesić. Pan jest świadkiem. Zwróciłem się do pana Karpowicza. Proszę przy pierwszych złodziejstwach zawiadomić żandarmerię w Smiłowiczach, a moja to już rzecz będzie, żeby w wierowni Turec zrobić porządek. Poniał? Spojrzałem na chłopa z nienawiścią. Tak. — Toczno! — odrzekł. — To możecie iść. — Do widzenia! — rzekłem twardo. — Zdrawia żółwaju! — odrzekł, obracając się napięciem. — Dobrze mu nagadałeś! — rzekła Marynia, kiedy Havryluk się oddalił. — Tak, ale to są wszystko pogróżki na krótką metę. Jeżeli Niemcy się wycofają, to trzeba będzie pozostawić Chorodyszcze własnemu losowi. — A pan... — Powiedziałam do Karpowicza. — Będzie musiał w porę wyjechać, bo jestem przekonany, że pana pierwszego chłopi zatłuką. — Nie wiedziałam, że masz w sobie tyle nienawiści. — Powiedziała Marynia, kiedy zostaliśmy sami. — Ja staram się znaleźć jakieś ludzkie do nich uczucie, ale im mnie coraz trudniej. Pop, strażnik policyjny, pisarz gminny i komisarz do spraw włościańskich nastawiali ich do nas wrogo. Mimo, że uczyliśmy ich gospodarzyć, dawaliśmy ziarno siewne, zakładali ochronki, uczyli czytać i pisać, to teraz ten, wydawałoby się dobroduszny Białorusin, grabi nas jak może. Wydaje mi się, że gdyby nawet za darmo rozdać im nasze grunta, to jeszcze by nam nie wierzyli i zdzierali z nas skóra, by przekonać się, czy czegoś by pod nią nie schowali. W nocy... Obudziło mnie gwałtowne pukanie do mojego pokoju. W drzwiach ujrzałem Marynie. — Wybacz, że cię rozbudziłam, ale słyszysz, co się dzieje? Od strony lasu, który łączył się z parkiem, słychać było nawoływania i strzały. Kanonada się zbliżała. Nie zapalając światła, obudziłem służącego. — Wstawajcie — rzekłem. — Słyszycie strzały? — Czy to nie bandyci? — — Nie, proszę jaśnie pana, to chłopaki Zefi tak strzelając. — My do tego przywykli, to u nas prawie co nos taka muzyka. — Odparł. — Mimo to rozbudziłem rządcę. — To, proszę pana, u nas zwyczajna rzecz. — Odrzekł pan Karpowicz. Na stacji w Syugudyszkach zetknąłem się nos w nos z Krajzhauptmanem. — Bardzo się cieszę, że pana znowuż widzę, panie baronie — rzekł uprzejmie. — Proszę siadać do mojego auta, odwiozę pana do domu. Byłem mocno zdziwiony jego kurtuazją, przywykły raczej do pewnej arogancji z jego strony. Auto Kreishauptmana podjechało pod samą oficynę. — Czy panu nie będzie zimno? — spytał von Nolte na pożegnanie. — Kazałem skontrolować piec w pana pokoju. W oknie parteru oficyny zobaczyłem zdumioną twarz Bobika. Zaraz więc po rozpakowaniu się szedłem na dół na kolację do mieszkania ogrodników. Chwała Bogu, że my znowu Jaśnie Pana doczekali. Widziałam, że Jaśnie Pana von Nolte podiózł samochodem aż pod oficynę. słychana rzecz. Niemcy coś bardzo przycichli. A najwięcej to sam Kreis Hauptmann. Znaczy się... U nich wszystko już trzeszczy. Już teraz nie słychać, żeby dzielili się polwarkami jaśnie pana. Głośno już mówią, że pewnie pojadą z powrotem do ich, jak oni nazywają, Vaterlandu. Bobik pochodził z kongresówki i nim został u nas starszym ogrodnikiem, to pracował w Wielkopolsce, skąd znał nieco niemiecki. Jeden Alzaczyk Powiedział mi w tajemnicy, że Bułgarzy się poddali i zawarli już pokój z Anglikami i Francuzami. Ciągnął dalej. Podobno i Niemcy z Austriakami także próbują zawrzeć pokój, bo tak ich Francuzi z Amerykanami biją. Żydki mówią, że ich kanclerz, jakiś yy, bawarski książę, już zwracał się w tej sprawie do amerykańskiego prezydenta A starozakonni, jak ja się pan wie, to wszystko znają. Zmiana w zachowaniu się Krajz, Hauptmana i oficerów w Krajz Amtu była aż nadto widoczna. Von Nolte stał się nie tylko bardzo grzeczny, ale nawet nadskakujący. Wyraźnie musiało się coś psuć na froncie zachodnim. Byłem teraz często zapraszany do kasyna oficerskiego. Rozmowy z niemieckimi oficerami w dawnym gabinecie mojego ojca nie były dla mnie przyjemnością. Nolte był bardzo rozmowny i nie dawał w kasynie nikomu dojść do słowa, nie interesując się zupełnie, co inni do niego mówią. Kiedy jednak napomknąłem o odbyciu przeze mnie praktyki na Pomorzu Szczecińskim, skąd pochodził, to zainteresowaniem zasypał mnie pytaniami. Dowiedziawszy się o stosunkach, które mnie łączyły z rodziną von Wangenheimu, von Nolte wysadzał się w pochwałach nad starym Wangenheimem. W tonie jego wyczuwałem całą uniżoność parweniusza Czemu pan, panie baronie, nigdy dawniej nie wspomniał mi o swojej przyjaźni z baronem von Wangenheimem? Przecież nasze stosunki zapewne by się inaczej ułożyły. Powiedział z rozżaleniem. Od nol tego dowiedziałem się o śmierci Freichera i starszego z synów, który zginął gdzieś pod Suasson. Młodszy Wangenheim, ciężko ranny, dostał się do niewoli angielskiej. — A co z Freulein Cecilie? — spytałem jakby mimowolnie. — Ach, Freulein Cecilie. Była w oddziale Czerwonego Krzyża kawalerów maltańskich. Zmarła podobno, Od grypy, gdzieś w Rumunii, tak że stara baronowa jest teraz sama w Kleinspiegel. Zamarłem. Cecylia umarła. Patrzyłem tempo na Majora, a przed sobą miałem Sosnowy Las i Cecylię w całej urodzie swojej figury, podnoszącą barierę na drodze do lasu pełnego igliwia. Wyczuwałem, że łączy nas coś więcej niż przyjaźń, a jednak nie zrobiłem tego pierwszego kroku. Dlaczego? Nigdy nie mogłem sobie później na to odpowiedzieć. Z jednej strony należeliśmy do tej samej klasy, z drugiej strony należeliśmy do nienawistnych sobie narodów. To jednak zwiększało mój pociąg do tej germańskiej dziewczyny i może było powodem jej pociągu do mnie, pociągu, który aż nadto był widoczny. A jednak nie zrobiłem tego pierwszego kroku. Dlaczego? Ciężkie, ołowiane chmury wisiały nisko nad ziemią, kiedy wracałem do oficyny. Żył drobny, przejmujący chłodem deszczyk. Mrok zapadał. Na komodzie w moim pokoiku postawiłem gliniany dzbanek z bukietem późnych ostatnich róż. Szczapy płonące w piecu rzucały czerwone światło na ściany i na mękę pańską wiszącą nad moim łóżkiem. Opanowało mnie trudne do przezwyciężenia tłoczące uczucie smutku. Napatrzyłem się w ostatnich latach na zbyt wiele nieszczęść ludzkich. Ale tragedia rodziny Wangenheimów była dla mnie tym straszniejsza, że wychodziła jakby z mojej własnej duszy, dając mi odczuć, że nieodwracalnie zmarnowałem własne uczucie, jak i nieodwracalnie kończyła się epoka mojej klasy. Przeszło dni kilka. Nie stawały się krótsze. Starałem się czym zająć. Zacząłem obliczenia dotyczące rozrachunków z Niemcami na wypadek zwrotu moich majątków. Prasa mi się jednak nie kleiła, pióro wypadało mi z ręki. Samotność zaczynała mi ciążyć na dobre. Do syłgudyszek zaglądali jednak od czasu do czasu ziemianie zamieszkujący teren krajsamtu Saldu Giszki. Chociaż zwykle załatwiwszy sprawy w krajsamcie, śpieszyli się z powrotem do siebie. Takim sposobem spotkałem Jadzie Mikul kuzynkę mojej żony z kozaczyzny leżącej czterdzieści wiorst odcył gudyszek w pobliżu dukszt. Była w towarzystwie Oskara Mejszcowicza. Lubiłem Jadzie. Była to przystojna, smukła brunetka, miła, rodzinna, mimo że robiła wrażenie osoby zastraszonej i nieśmiałej. Zaprosiłem ich oboje na obiad do bobików. Byliśmy jednak w smutnych nastrojach. Jadzia opowiadała mi o coraz bardziej wrogim nastawieniu chłopów w powiatach, gdzie lud był prawosławny. Plagą stały się również bandy rosyjskich dezerterów napadających na dwory. Okazało się, że Oskar Mejszczowi całą noc ostrzeliwał się samopas w Rochoźnicy od opryszków, którzy otoczyli dwór. Udało mu się obronić dom, zabijając do beltówki trzech napastników. Reszta zbiegła, ale w parę dni potem przysłano mu wyrok śmierci. Opuścił więc majątek, udając się do kozaczyzny. Dowiedziałem się od niego, że sawicze zostały rozgrabione i spalone. Podobno nawet nieśwież był poważnie zagrożony, ale szczęśliwie Niemcy wpadli na początku grabieży i zameczek ocalał. W dukszach przed paroma tygodniami banda deserterów napadła na dwór. Opowiadała Jadzia. Ale Terenia sama obroniła dwór i postrzeliła jednego z bandytów. nazajutrz zmarł na posterunku niemieckiej żandarmerii. Możesz więc być dumny ze swojej kuzynki. Terenia wiedząc, że mam być w kraj z Amcie, prosiła by ciebie uścisnąć. Kiedy Odprowadzałem ich do bryczki. Jadzia zwróciła się do mnie, mówiąc Nie chcę cię pytać, ale wydaje mi się, że jesteś dziwnie nieswój, tak jak nigdy przedtem. Dlatego radzę ci, abyś w te smutne dni nie siedział sam w syłgudyszkach. Jeżeli nie możesz przyjechać do nas, to pojeźdź do Wilna i w dzień zaduszny pójść na cmentarz na Rosę. Pomodlisz się, spotkasz znajomych. Posłuchałem jej rady. Wzruszający jest cichy wieczór zaduszny nad cmentarzu na rosie. Te kwiaty, te ognie palące się w mroku jesiennego wieczoru, ten szelest zwiędłych liści, ta dziwna atmosfera spływająca gdzieś za światów, te schylone, pogrążone w cichej modlitwie postacie. W takim otoczeniu jakże wyraziście odczuwałem bliskość drogich zmarłych, bliskość dziesiątek znajomych ludzi, przyjaciół, krewnych, kłatających o modlitwę za ich wieczne odpocznienie. Ja miała rację. Modlitwa za moich rodziców, jak i modlitwa za Cecilię przyniosły mi ulgę. W rozmowie z Cecylią przepraszałem ją za zmarnowanie naszego szczęścia, jakbym poczuł, że choroba Julii była dla mnie karą za zabicie w sobie młodzieńczych uczuć. Przy bramie cmentarnej zapłakałem z żałości nad samym sobą ale ten wewnętrzny płacz przyniósł mi ukojenie. W Wilnie zastałem sporo ziemian, którzy zaniepokojeni przyjechali do Wilna, aby się naradzić nad zorganizowaniem jakiejś wspólnej obrony przed coraz częściej powtarzającymi się napadami band rosyjskich dezerterów grasujących po Litwie i Żmudzi. Jeżeli dwory umiały się jako tako obronić od napaści, To pojedyncze folwarki należące czy to do chłopów litewskich, czy do szlachty zaściankowej narażone były na nieustanne grabieże. Zebranie odbyło się w mieszkaniu hrabiego Wincentego Łubieńskiego. Było to bardzo liczne zebranie, bo przybyło na nie około pięćdziesięciu osób z różnych części Litwy. Po dłuższej dyskusji, uchwaliliśmy petycję do władz Ober Oberostu o zezwolenie na zwołanie w Wilnie zjazdu właścicieli ziemskich, bez różnicy narodowości i wyznania, w celu naradzenia się nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Tymczasem w Kielu wybuchł bunt wśród stacjonujących tam marynarzy, który rozszerzył się na część wojska. Rozbrajano i aresztowano oficerów, a zamieszki szybko objęły całe Niemcy. Wychodowanych na Rosję zarazków bolszewizmu nie udało się izolować i choroba zaczęła trawić truciciela. Odcinek czterdziesty drugi W Wilnie rewolucja wojskowa miała raczej przebieg łagodny. Rozbrojono wprawdzie kilku oficerów, ale porządek w mieście nie był zakłócony. Powtórzyły się soldaten rady ale dowózco pozostało jednak nadal w rękach oficerów. Z okna mojego pokoju w hotelu George'a widziałam kilka ciężarówek wojskowych obwieszonych czerwonymi flagami. Na ciężarówkach siedzieli żołnierze niemieccy, machając rękami i oczywiście wokoło biegło kilkunastu wyrostków żydowskich i Żydówek wrzeszczących w niebo głosy. Ze wstrętem odwróciłem się od tego obrzydliwego widowiska, przypominającego zdarzenia Petersburskie, których byłem świadkiem. Szczęśliwie trwało to tylko kilka godzin. Niemcy szybko zmiarkowali, o co chodzi. Nazajutrz w mieście panował już porządek. Żydów, którzy chcieli urządzić pochód rewolucyjny po ulicach miasta, rozpędzono, a najbardziej krzykliwych agitatorów osadzono w areszcie. Nie wtrącajcie się do nieswoich spraw oświadczono im, bo za zakłócanie spokoju każdemu będzie grozić areszt, a nawet rozstrzelanie. Miało to swój zbawienny skutek i życie płynęło znów normalnym trybem. Zaczęły jednocześnie przenikać do Wilna zastraszające wieści o tym, co się dzieje w królestwie. Dowiedzieliśmy się, że równolegle z radą regencyjną I wbrew tej radzie powstał w Lublinie samorzutny rząd Polskiej Republiki Ludowej pod skrzydłami znanego nam z nazwiska socjalisty galicyjskiego Daszyńskiego i przy udziale mniej znanych radykałów jak Tugut, Moraczewski i niejaki Rydz Śmigły. W naszych oczach zapowiadało to koniec Polski, polską kiereńszczyznę jeszcze w gorszym gatunku i opanowanie ostateczne naszego kraju przez bolszewików i bolszewizm. Jako jedyna deska ratunku pozostawała nam samodzielna Litwa, w której nastroje antysocjalistyczne i antybolszewickie były wyraźne. Mimo to z daleko idącym niepokojem ujrzeliśmy powiewającą nad gmachem taryby zielono-żółto-czerwoną chorągiew nacjonalistów litewskich. Odwiedziłem Smetona. – Czy nie miałem racji? – powiedział mi wprost – W Polsce nie dziś, to jutro będzie przewrót bolszewicki. Już urzęduje u was drugi rząd lubelski. Podobno nie zostawili nawet korony na głowie orła białego. Nie miejcie więc iluzji, że w takich warunkach my, Litwini katolicy, będziemy się wiązać z Polską, by dobrowolnie wpaść z nią do odchłani bolszewizmu. No dobrze, oponowałem. Ale kto zaraził Rosję bolszewizmem? Kto w zaplombowanym wagonie przywiózł do Petersburga Lenina i finansował Trotskiego? Przecież nie kto inny, tylko Niemcy, na których teraz pan stawia swoje nadzieje, przywieźli te zarazę. Zobaczymy, jak dalej wypadki się rozwiną. Odrzekł Smetona. W każdym razie wierzymy, że pan pójdzie z nami. Kto wie? Może w Polsce wszystko się zmieni. — Odparłem. — Nie bardzo w to wierzę. — Odparł sucho. Wieczorem byłem jak zwykle na czwartkowym przyjęciu u hrabiny Marii Tyszkiewiczowej. Zastałem tam kilku oficerów niemieckich. Tym razem nie skrywali, że z zawieszeniem broni wojna się dla nich skończyła. W powietrzu czuć było wyraźnie jakiś niepokój poprzedzający wydarzenia doniosłej wagi. Zdecydowałem się więc na dalszy pobyt w Wilnie. Nie miałem właściwie nic do roboty w syłgudyszkach. Nadchodził grudzień, śnieg pokrył grubą warstwą ulicę. Wolałem obcować z ludźmi, mieszkając u Żorża, niż siedzieć samotnie w mojej izdepce na poddaszu syłgudyckiej oficyny. W Wilnie zaś wpadłem w bir przygotowań do zjazdu ziemian. Niestety... Z powodu paru emisariuszy wysłanych z Warszawy nastąpił rozłam. Różnica zdań wywołana została stosunkiem tych panów do ziem kresowych. Uważali oni, że Polacy powinni się wyzbyć owych staroszlacheckich tendencji i Mickiewiczowskiego, jak nazwali, mętnego sentymentalizmu i wyrzec się tych dzielnic, by skoncentrować swoje wysiłki na małym, ale narodowo jednolitym terytorium. Co zaś do Wilna i okolic to uważali je nie za Litwę, ale za Polskę. Rozdwojenie doszło do takiego punktu, kiedy już porozumienie stało się niemożliwym. Wówczas część zebranych w tej liczbie mątwił Łowiek, Komar, Mysztowicz, Weisenhof Tischgewisch, Gruszewski, ja opuściła salę której nocy zostałem rozbudzony stukaniem w sąsiednim pokoju i usłyszałem rosyjskie głosy za ścianą. Rano dowiedziałem się od portiera, że do Wilna przybyła misja bolszewicka na pertraktację z Niemcami i w przylegającym do mojego pokoju numerze zainstalowali aparat Morsa. Bolszewicy nie pokazywali się ani w restauracji, ani na ulicy. Ich pobyt świadczył jednak, że Niemcy zamierzają oddać Wilno i cały kraj w ręce bolszewików. Dowiedziałem się później, że było to wynikiem perfidnej polityki państw zachodnich, spowodowanej głównie stosunkiem Anglii do zagadnień rosyjskich, które było nad wyraz podłe. Warunki rozejmu narzucone Niemcom przewidywały powolne wycofywanie się wojsk niemieckich z zajętych terytoriów, nie przewidywały jednak zabezpieczenia tym terytorium własnej administracji, spełniającej aspiracje narodowe ludności i dającej możliwość obrony przed napadem. Anglia dążyła do wytyczenia wspólnej granicy niemiecko-rosyjskiej, by stworzyć warunki do przyszłej konfrontacji między tymi państwami, by tym konfliktem zabezpieczyć swoje kolonialne imperium. W tychto dniach Nie ujrzeliśmy już litewskiej flagi narodowej na gmachu Taryby i dowiedzieliśmy się, że Taryba i prowizoryczny rząd litewski przeniosły się do Kowna. W mieście poza tym życie płynęło normalnym trybem. Wilno było nadal dobrze zaopatrzone, a niemieckie patrole wojskowe po staremu przemierzały miasto. Mimo to coraz więcej osób wjeżdżało z Wilna do Polski. Wyjechała księżna Maria Ogińska, wyjechała hrabina Maria Tyszkiewiczowa. Pojawiali się za to w przyjeździe do Warszawy uchodźcy z Białorusi. W Mińsku zaczęto już ewakuację. W hotelu natknąłem się któregoś dnia na mojego szwagra Piotra Bańkowicza z żoną i córką. — Piotrzy zawołałem. — A mama? — Marynia i Julia? Mama z Marynią postanowiły pozostać w Mińsku. — O Boże! To ja muszę tam zaraz jechać. Mój drogi, nic już nie zrobisz. Komunikacja z Mińskiem przerwana. Zdołaliśmy wyjechać prawie ostatnim pociągiem. Mówiono nam, że wszystkiego będą jeszcze dwa pociągi. Ale w tamtą stronę pociągi już nie chodzą. My zaś jutro wyjeżdżamy do Warszawy. Z powodu zatłoczenia w hotelu ofiarowałem mojemu szwagrowi gościnę w moim numerze. Czy nie potrzebujesz pieniędzy? – spytał. – Dziękuję ci, mam dosyć. – Odparłem. – Nigdy teraz nie ma dosyć – rzekł, rzucając we mnie ze swojego łóżka paczkami stu markowych banknotów. Był to typowy Piotr Wańkowicz. W restauracji u Żorża pojawiały się nadal coraz stonowe twarze. Zaczynali przeważać uciekinierzy z bolszewickiej Rosji. Przy jednym ze stolików ujrzałem byłego gubernatora wileńskiego Dmitrija Aleksiejewicza Lubimowa w towarzystwie żony. Pośpieszyłem przywitać się z nimi, ale po drodze uwagę moją przykuła jakaś przecudnej urody brunetka, która przyglądała mi się z uporem. Oczy nasze się spotkały i w tych oczach odkryłem coś znajomego. Pod koniec kolacji kelner wręczył mi dyskretnie złożoną kartkę papieru. Przeczytałem krótkie zdanie. Głaza nie puli, a sierdce na wskos razjat. Choć oczy nie kule, na wskoc serce przeszywają. Spojrzałem w stronę nieznajomej. Zaśmiała się i skinęła ręką, abym podszedł do jej stolika. — karatka, że u ciebie pamięć, kniaź. Powiedziała ciepłym tonem, kiedy zbliżyłem się do niej, nie bardzo wiedząc o co chodzi. Dopiero wtedy, i to raczej po mimice i głosie, poznałem w niej Nataszę Owsufiewą, którą pamiętałem jako dziewczynkę. Jeszcze będąc w szkołach parę razy jeździłem z ojcem do Moskwy na zaproszenie kniazia Pierre Jasławskiego, prezesa moskiewskiej izby sądowej. Należał on do gałęzi naszej rodziny która się odłączyła jakoś pod koniec XVII wieku, osiadła w Rosji, była prawosławna. Uważali się jednak za naszych krewnych i bywali u mojego ojca tak w sylgudyszkach, jak i w Petersburgu. Ci Pierejasławscy byli blisko spokrewnieni z rodziną hrabiów Owsu I tak w Moskwie poznałem Nataszę, przylepną dziewczynkę, która starała się mnie zabawiać w dziecięcy sposób. — Natasza! — zawołałam, ściskając ją serdecznie. — Jak wydostałaś się z Rosji. Zieloną granicą przez Estonię, Łotwę, w rejon okupacji niemieckiej. Cudem wyszliśmy z tej opresji, trafiwszy na patrol bolszewicki, który nas ostrzelał. Uciekłam sama z bratem, bo mój mąż został zabity. Brat jest chory na gruźlicę. W gruncie rzeczy w ostatnim roku byłam jego pielęgniarką. Nie mogliśmy zostać w Rosji przy jego zdrowiu. Przy pierwszej sposobności chcemy przedostać się do Francji. W Jean-Lepin mamy dom. Spojrzała na mnie poważnie. Brat teraz odpoczywa w swoim pokoju. Poznasz go rano. Kiedy przyjeżdżałeś do Moskwy, służył w carkosielskim pułku huzarów gwardii. — Mama i ojciec są na Krymie i ufam, że uda się nam połączyć we Francji. — Czy myślisz, że Niemcy oddadzą Wilno bolszewikom? — spytała zalękniona. — Obawiam się, że dni Niemców w Wilnie są już policzone. — odpowiedziałem. — Musimy wyjechać do Francji. — Wydała mi się nadal czymś zafrasowana. — Nie mamy tutaj jednak żadnych znajomych i... Nie możemy dostać dokumentów na przejazd do Warszawy. Czy mógłbyś nam pomóc? Kilkanaście dni zajęło mi zdobywanie dla nich przepustek do Polski, a przy okazji załatwiłem też papiery wyjazdowe dla siebie. Przez te kilkanaście dni zabierałem Nataszę na przejażdżki saniami po okolicach Wilna, aby ją oderwać od smutnej rzeczywistości. Brat jej... Był mi za to bardzo wdzięczny, a ja zżywałem się z Nataszą coraz bardziej, zapominając również o moich troskach, które mi spać nie dawały, i o moich obowiązkach. Wieczorami orkiestra Użorza pod batutą Dyszkiewicza przygrywała nam różne piękne melodie. — Poczciwy Dyszkiewicz! — Do którego zawsze odnosiłem się z dużą przyjaźnią Zwykł był grać, gdy wchodziłem na salę Naszą pieśń arkońską Nie chciałem wracać do syłgudyszek Perspektywa spędzenia samotniej by najmniej mi się nie uśmiechała Siedziałem właśnie z Nataszą przy kolacji Gdy wręczono mi telegram Zarząd Krajsamtu Saldu Giszki Prosi pana barona o natychmiastowe przybycie Nie wyjechałem jednak od razu. Na prośbę Nataszy zostałem jeszcze parę dni. W mieście dawał się odczuć poważny niepokój. Na wypadek odejścia wojsk niemieckich Polacy zaczęli przygotowywać samoobronę. Na jej czele stanął generał saperów Wejdko. Udałem się do generała. Poradził mi, abym zdobył konia pod siodło jako kawalerzysta przyłączył się do ochotników operujących w okolicach Wilna pod dowództwem rotmistrza Dąbrowskiego. Niestety, tegoż dnia wieczorem otrzymałem telefonogram z syłgudyszek, bym natychmiast stawił się tam do objęcia zarządu krajsamtu. Wyszedłem z Nataszą przed hotel. Miasto jeszcze nie spało, to tu, to tam jaśniały w oknach zapalone choinki. Rzadkie latarnie zaledwie oświecały ciemności. Jedynie śnieg znaczył drogę i odcinał się swoją białością od szarych ścian domów. Nalegałem na Nataszę, by wyjechała z bratem jak najprędzej, nim bolszewicy zaleją kraj. Obiecałem, że odwiedzę ją na południu Francji, w tym jakimś Jouin-le-Pin. Obydwoje byliśmy jednak zbyt dorośli nie zdawać sobie sprawy z bagatelności takich obietnic. Jak mało jestem już zależny od samego siebie, pomyślałem. Natasza jakby przygnęła do mnie, ale z ciemności wyłonił się milicjant uzbrojony w rewolwer i z opaską na ramieniu. Popatrz, ochotnicy zastępują już policję. Wyjeżdżajcie natychmiast, powiedziałem. Jakby czekała na coś ode mnie. Cóż mogłem jej więcej powiedzieć? Pożegnaliśmy się jak obcy. Nazajutrz jeszcze o zmroku wyszedłem z hotelu, by złapać pociąg do Nowoświęcian. Pociągi niemieckie kursowały już tylko do Dyneburga. Z wyjątkiem nad Bałtyki kraj nad Dźwiną opanowany był przez bolszewików. Z tamtej strony nadjeżdżały jeszcze ostatnie pociągi ewakuacyjne. W wagonach towarowych, oświetlonych mdłym światłem, siedziały na kuferkach zgarbione postacie. Patrzyłem